Maciej Szamowski. Juliusz Konczalski. Nie, ty mówisz... Maciej... Stary, tak jak na ostatnio było. A tak myślisz, że ja pamiętam jak był? Tak. Czyli ja mówię Maciej Szamowski, cześć. Aha. Bartek Mięczewski, cześć. Dobro. Ja się nazywam. Cześć. A to bo ty jesteś taka... E, e, Ewa Gawryluk. I mean... Yeah! Yeah, baby, have fun! Zawsze chciałem stare to powiedzieć i zawsze zmuszałem Dachmana, żeby to powiedział. I nigdy stare tego nie powiedział. Baby, on tam zawsze mówił takim swoim akcentem Baby, baby, frabby I nic z tego nie wychodziło. Witamy, dwunasty epizod podcastu. Stała ekipa Kroniki Gier już na stałe się zadomowiła na, na naszym podcaście. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu na poprzednim podcaście, dokonamy druzgodzącego podsumowania tego, co działo się w polskiej branży gier, jak to się mówi, przez ostatni, mijający właściwie 2009 rok. No właśnie, Bartku... Bartku albo Maćku, to tak do was mamy. No właśnie, kochani, co się działo? Co, może, zaczę... o... może Bartek powie, bo ja... Taki... Nie, to może ja w takim razie zaczę... chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmawiać o chyba największym, e... największej wpadce tego roku, znaczy wpadce, może nie wpadce, to źle z... <śmiech> największe rozczarowanie tego roku w polskiej branży. Może tak, no, czyli, czyli e... zawieszenie prac nad konsolowym Wiedźminem nad konsolowym Wiedźminem, który miał zarządzić, który miał sprawić, że CD Projekt po prostu odbije się od dna, że, że ta firma, z, nie wiem, no będzie fortunę zbije na tych ale rzeczach. Ale CD Projekt odniósł sukces, wydają filmy Disneya na DVD. <grym> naprawdę. No to... Ale to o sukcesach będziemy rozmawiać, stare. Ale nie można, ale naprawdę nie można mówić tylko o negatywnych stronach tego życia i tej branży. Odniósł sukces, <grym> filmy na DVD i Blu-raya, Blu-rayu marki Disney super <grystanie> Marki Disney Jeszcze zarabiają na nich dużo więcej prawdopodobnie niż na nie? Dokładnie, no. dokładnie Stary to jest naprawdę jak teraz rzeczywiście mi to powiedziałeś Tak przez chwilę wiesz zamyśliłem się Tak Masz rację Mam rację, ja wiem ja zawsze mam rację <grystanie> To jest wielki sukces no, no dobra, ale, to, no to, dobra, ale to, to jest wielki sukces, prawda? To teraz czy nie sądzisz, że ten sukces nie został trochę zdyskontowany y, przez fakt, że konsolowa wersja Wiedźmina została zawieszona? No wiesz, no miał być ten Wiedźmin konsolowy, ale mi, mi się wydaje, że nigdy nie było szans na to, że on powstanie, przynajmniej pierwsza część, bo jeżeli oni się w obecnych czasach nie zdecydowali na zrobienie gry na konsole, od razu jak wypuszczali RPGa na pecety, no to ja, ja, ja w sumie tego nie rozumiem, bo przecież sprawa jest w tym momencie bardzo prosta. Praktycznie jakby platforma, na którą tworzą jest ta sama. Ale wiesz, to jest, to jest jeden problem, dlatego że ja um, jakiś czas temu... No na ja końcu, wiem, bo tam ja jest, mówiłem takie... Kosztach, nie? Ale, nie. Sterowanie, nie? Wiesz, tam, ale nie, nie, nawet, nie nawet jak masz, na Ale nie, właśnie słuchaj, bo to, to się tak mówi, że jak jest gra, która jest wydawana na kilka platform jednocześnie, to um, jeżeli powiedzmy gra kosztuje tam powiedzmy, nie wiem, 5 milionów, dolarów, no to, y, jeżeli wychodzi na trzy platformy, to, to ta, ta kwota się, powiedzmy, mnoży przez trzy. Czyli tak naprawdę na wszystkie trzy najważniejsze platformy, na PC, Xboxa i PlayStation 3, no to ten, czyli jeżeli, czyli to będzie wtedy 15 milionów dolarów, czyli jeżeli na Wiedźmina wydali... A ile oni wydali na Wiedźminę? Ja nie no. pamiętam ile, ale dużo. Bardzo no, podobno... Księga. Znaczy, ja słyszałem takie, nie wiem czy to jest, kwota jest dokładna, 20 milionów złotych około. 20 milionów złotych, tak, tak. czyli tak. Czyli to musieliby zapłacić, idąc tym trofem, to musieliby zapłacić 60 milionów złotych. Jeżeli mówimy o przeniesieniu Wiedźmina na konsolę, to prawdopodobnie cena może nie byłaby aż tak duża, ale... No musieliby dopłacić, na pewno. No ale wiesz, wydaje mi się, że powiedzmy tak, mogliby olać PlayStation, nie? Ale no już Dlaczego? Na, no bo załóżmy tniemy koszty, tak? No to na PlayStation wiadomo, że trzeba od początku przepisać praktycznie wszystko. A no na Xboxa ale nie wydaje mi się, żeby to było takie kosztowne. Ale to nie wiem, bo Bartek się na tym bardziej zna niż ja. Wiecie, to jest troszkę trudno tak mówić, ponieważ ja nie mam żadnego doświadczenia w programowaniu gier na PlayStation. Ale mhm. z tego, co się orientuję, to faktycznie tam jest zupełnie inna architektura i gry zwykle są pisane osobno pod PlayStation 3. Osobno pod PC i Xboxa, jakby wrzucone od takiego jednego wielkiego wora. Mhm. Czyli widzisz, jakby masz, na, masz coś takiego, że te koszty są no, minimalizowane, jeżeli wydajesz na PC i na Xboxa. nie Dlatego masz tak, że nie wiem, wychodzą, wychodzi ci Modern Warfare na Xboxa i na e, PC. Ta, no, no PlayStation 3 też wychodzi, więc to na przykład słabe. <śmiech> No, ale tu musisz sobie jakiś tam przykład po, podrzucić, nie? I, I masz często takie sytuacje, że właśnie jest gra tylko na PC i na Xboxa. O, tak jak będzie Splinter Tak. No na tej. Zasadzie. Na przykład. Ale y, nawet może tutaj troszeczkę można kupić y, przykład, ale na przykład Gears of War. Oni mieli już ten kod u siebie z wersji z Xboxa. Y, y, nawet warto nadmienić, że Gears of War na PC y, jakby przenosiło na, na PC ta y, polskie People studio. People can fly. People yeah. can fly. No i zrobili coś, można powiedzieć, że świetnie, naprawdę fajnie. I oni mieli już gotowy kod. Oni musieli tylko go obudować, wrzucić na PC-ta, pozmienić oczywiście tam parę rzeczy, ale gra była gotowa. No czyli można powiedzieć, że CD-projekt dało ciała. Zadobnienie jakichś Francuzów i założę się, że... Zatrudnili wiesz, studia francuskie z, z południowej części Francji, tam gdzie były te zamieszki afroamerykanów francuskich. Ja. <laughs> ale szczerze wam powiem, że ja nawet nie wiem, skąd ktoś wpadł na taki głupi pomysł. Ale że Słuchajcie... co, że, że Francuzi? No ale. Ja słyszałem, że ja... słuchaj to francuzi robili z tego studia i oni stary nie mieli w ogóle dostępu do słowników. Y, polsko-francuskich -y, i dostali od nich kod napisany po polsku i nie wiedzieli co z tym zrobić <ślamy> dodajmy, że kod raczej komentarze może w kodzie były pisane po polsku, <laughs> sam kod raczej nie. Ale nie, no To jasne, ale wiesz, jest taka jest śmieszna sytuacja, z tego co ja pamiętam, bo jakiś czas temu ten facet, który stworzył na Xboxa 360 taką słynną grę RPG, JRPG, bo Xbox na początku, żeby właśnie sprzedać je w Japonii przede wszystkim, bo tam gigantyczna porażka w ogóle marketingowa Xboxa w, w minionym roku, znaczy w ogóle i w ogóle w minionym latach tak naprawdę i on stworzył taką grę z takim blue dragon to było chyba z takim niebieskim smokiem na układce. i tam takie dzieci małe występowały to znaczonym tak, tak, tak. blue dragon nie tak blue dragon tak i, i to był człowiek który wcześniej pracował właśnie w square enix i on mówił o tym że y, największym tym problemem żeby dla nich przy tworzeniu gier to było parę lat temu ale już oczywiście po starcie Xboxa, że największym problemem dla nich przy tworzeniu gier właśnie na Xboxa w Japonii i żeby żeby też zachęcić tych programistów i pokazać w ogóle Japończykom, że Xbox ma coś ciekawego do zaoferowania, że to nie tak, że tylko PlayStation to jest ta powiedzmy technologicznie powiedzmy zaawansowana konsola, że, że właśnie na przykład ten Unreal Engine 3, prawda, który napędzał Gearsy, to właśnie największy problem jest w tym, że cała ta dokumentacja do tego kodu źródłowego do, do Unreal Engine 3 nie jest jest jakby równolegle tłumaczona na japoński i oni tak naprawdę muszą, robiąc jakąś grę, bazują na gorszej wersji kodu, prawda? Już są nowe, powiedzmy, patchy, już tam są nowe jakieś update'y do tego wszystkiego i oni muszą cały czas pracować na tych starszych wersjach, dlatego, że zanim tamte zostaną przetłumaczone, prawda? A niestety ci Japończycy tam nie umieją po angielsku mówić. A no właśnie, no i tutaj chodzi mi o takie pewnego problemu, no. <laughs> że ogólnie y, y, y, ludzie z Japonii mają duży problem z może, Znaczy mi się wydaje, że to jest z lenistwa troszeczkę. Z tego, że są troszeczkę zadufani w sobie. Oj, to strasznie jedziesz po japończykach. Ja bym tak nie powiedział chyba. Oni e... są z innej planety po prostu. Ja myślę, że oni są stare z mat planety. Tak, Sigma i Pi. Nie, ale ja bym tak nie powiedział, wiesz? Ale, ale wydaje mi się, że może właśnie jest ten sam problem, który zadziałał przy okazji ym, właśnie Wiedźmina, czyli oni dostali po prostu kod, dostali komentarze, dostali wszystko, yy, wszystko im napisali ładnie, pięknie, ale niestety nic z tego nie wyszło. Ja no, mi, mi się wydaje, że po prostu ta firma troszkę yy, yy, jakby przeceniła swoje możliwości, ta firma z Francji, ponieważ ja nie wiem, czy kiedykolwiek o tej firmie słyszeliście. czy coś zrobili takiego konkretnego? No mówiąc ja szczerze, nie ja wiem. Ja słyszałem, że no. Sapera zmodyfikowali. Aha, no to faktycznie. Schako ja słyszałem, że zhakowali sapera, że mogłeś nacisnąć jeden klawisz stary i po prostu od razu miałeś najwyższy wynik. A potem stary wprowadzili hack 2.0 i wtedy stary ten najwyższy wynik się logował stary na serwery Microsoftu i miałeś stary najlepszy wynik na serwerach Microsoftu. Nawet Bill Gates nie miał takiego wyniku. Jak jeszcze pracował w Microsoftu. To potem go zwolnili stary, bo powiedzieli Bill Gates. Mr. Gates, is it your record? I z mu A, o. Tak, tak, tylko że trzeba dodać, że pan Gates to chyba musiałby się sam zwolnić. No on nie mógł znieść tej zniewagi. Nie mógł znieść tej zniewagi, nie? Oni to wiesz, właśnie oni go nie zwolnili, ale dali mu delikatnie do zrozumienia, że, że to jest takie powiedzmy nie tak, nie? Jak mu powiedzieli słuchaj Bill, no na ciebie pora przyszła. Ale, ale wracając jeszcze na chwilę do Wiedźmina, a nie sądzicie, że gdyby Wiedźmin, gdyby CD Projekt zrobił wszystko, nawet się jeszcze bardziej zadłużył, żeby wydać tego Wiedźmina, wszedł w jakieś jeszcze większe długi, no być może to jest ryzyko, prawda? Zaryzykował, naprawdę wszystko na, na jednej szali postawił żeby wydać tego Wiedźmina, to w momencie, czy jakby ta gra wyszła na konsolę, to czy nie odbili się by trochę od dna? Dlatego, że pierwszy Wiedźmin, ten PC-owy, nie sprzedał się jakoś tak rewelacyjnie. To znaczy, on tam chyba, nie wiem, dobił do tego miliona kopii w, na całym świecie, w sumie. No, a na PC-a Polsce... to chyba niezły wynik jest, nie? No, pewnie tak, ale, ale gdyby, wiesz, jeżeli porówn... No, y, y, y, <susurujesz> pamiętam, że w Call of Duty 4 to była gra, która się sprzedała w nakładzie, no dzisiaj to pewnie jeszcze większym, ale pamiętam... Przepraszam, że parę miesięcy po premierze ona się sprzedała na klocie chyba 8 milionów egzemplarzy, z czego y, na PC-ta parę set tysięcy, a tak naprawdę najwięcej poszło na Xboxa 360 i PlayStation 3 i um, no właśnie tak wracając do tego Wiedźmina, no to um, gdyby wydali go w wersji konsolowej, w ogóle gdyby wydali go tak jak Maciek mówisz, no w wersji konsolowej od samego początku, no to by było chyba najlepiej wtedy, nie? Bo Wiedźmin zebrał bardzo dobre noty tak naprawdę na zachodzie. To były ósemki, solidne ósemki. w maksymie była laska z Wiedźmina. Nie, yeah. yeah! A ty Bartek, co myślisz? Ja myślę, że y, Wiedźmin sprzedałby się prawdopodobnie w większej ilości egzemplarzy, jakby wydali równolegle na trzy platformy, ale wydaje mi się, że to zadłużenie, które jakby CD Projekt jakby poniosło, mhm. ta sprzedaż nie byłaby wystarczająca, aby no bo... odbili się od dna i mogliby nawet mieć problemy z wydaniem już Wiedźmina na drugiego no założenie, założenie CD Projektu jest takie, że wy są wydawcą, nie? I jakby firma zarabia na wydawaniu gier w Polsce, dystrybucji i cała kasa jest przeznaczona na to, żeby CD Projekt Red mogło wydać jedną grę na 4 na lata, nie? Tak, dokładnie. No, no. i powiedzmy Jasne. sobie szczerze, jeżeli ktoś dystrybuje na terenie Polski gry firmy Sega <gry> i filmy Disneya na DVD i Blu-ray tak zwany no. no na wielkie przychody nie może liczyć no dla mnie to jest ale to jest sukces stary z tymi disneya filmami No z tymi, no, no, no tak no, no co to tam są się. stare filmy disneya to co tam jest ta no, hana no, montana Hannah montana. Hanna montana no tak no Hannah montana aladdin e, no aladdin stare piękna ide jest wiesz no, znaczy... no, no dla, mnie, dla mnie to wygląda tak jeżeli e, no, najlepsze gry, jakie wydaje w tym momencie CD Projekt. E, ogniem i mieczem. Football Manager. No to mówi po prostu samo za siebie, nie? No, ale ja ogniem, na tym niemie... Ogniem i mieczem ja sobie taki fragment właśnie z, z wydawcą i tam koleś rozmawiał... Znaczy koleś, no, że tak nieładnie mówię, ale yy, jeden właśnie z, z twórców tej gry opowiadał właśnie o tym, jaki to zaawansowany system, nie? A tam oglądasz taką grę i ta grafika tak sprzed, powiedzmy, no nie wiem, tak... Lekko licząc pięciu lat. Mhm. Ale no w tych że rzeczywiście możemy na przykład zejść z konia i prowadzić walkę m, również wręcz. E, używając do tego celu szabli, to są specjalne szable, zaimplementowaliśmy e, sarmackie, sarmackie ja, szabli. Ja, ja muszę no, tylko ja. jedną rzecz, tylko powiem. Jedyny sukces, jaki CD Projekt odniosło w tym roku tak naprawdę i o czym my nie powiedzieliśmy, to jest ten e, GOG. GOG.com. Tak no znamy. tak, bog.com. I, I to jest naprawdę gigantyczny według super. mnie sukces. No. To jest jedyna chyba Ale... polska strona i oryginalny polski, polski pomysł tak naprawdę. To nie jest kurde kopia Twittera, kopia Facebooka, czy kopia czegokolwiek, tam YouTube'a. Nie no tak ja myślę, że to jest, ale ja myślę, że, wiesz, stary, że to, jest to jest trochę inspirowane no pewnie jest i, Steamem i Steamem. Tak, tylko że na Steamie nie kupujesz gier sprzed 10 lat, nie? Ale możesz. Jak, są. Jak to, nie no możesz. możesz? Są przecież. są, ale jakby nie jest tylko wyspecjalizowany w tym, nie? No tak, GOG jest w tym wyspecjalizowany i, te, i na, na pewno zaletą GOGA jest to, że m, jak wejdziesz sobie na Steama na przykład i chcesz kupić tą... Se Bo czasem niektóre gry są i na Steamie i na Gogu. tylko różnica jest taka, że na Steamie no jakaś gra na przykład go. sprzed 10 lat... Słucham? Na Gogu nie ma DRM, -y, a na przykład. Co to znaczy, co? Nie wiesz co to jest DRM? -y? Nie. Digital -y, Ja mogę zmanialny. powiedzieć... No. Czyli co, nie, nie musisz mieć podłączenia do sieci, tak? Żeby grać, czy to jak? Mniej więcej, no Ogólnie... sobie kopiować tą grę i... Pomyślałem, że mówisz, że... Bo ja na przykład też wiem, że na Gogu jest inna świetna zalda, że nie musisz płyty z grą mieć włożonej do odtwarzacza. No, to też jest z tym Tak, tylko że na Steamie też nie masz płyty, nie? Ja? Muszę mieć zawsze włożoną płytę na Steamie Na Steamie? Naprawdę no, Oj, jesteś ty masz innego Steam'a ja mam, ja mam stary inny komputer w ogóle sprzed 10 lat. W każdym razie ta, ta różnica jest taka, że na Steamie na przykład ta sama gra, która jest na Gogu, to na Steamie jest napisane, że ona na przykład obsługuje tylko i wyłącznie ten stary, nie wiem, Windowsa XP na przykład, nie? Albo jakieś tam jeszcze starsze wersje Windowsa. A na Steamie wszystkie gry, które są, działają pod listą, nie? I to jest już bardzo duża zaleta. nieprawda, nie no, tak... bo gry na Gogu też działają pod listą. O, patrzę teraz na przykład na gry. Ale to ja właśnie, nie, nie, ja właśnie mówię o tym stary, że na Gogu wszystkie gry działają pod one no tak, wszystkie są tak, ale że żeby... na Steamie to ci się pomerdało. Nie, nie, powiedziałem, że na Steamie jest tak, że większość gier, y, tych starych zwłaszcza, jest... czasem się zdarza, że one po prostu nie są zoptymalizowane pod Wistę, nie? No. Na y, ty, Te gry powiedzmy na Steamie, natomiast jeśli chodzi o GOG, to wszystkie gry, które oni mają w swoim katalogu, są przygotowane po to, żeby działać z Wistą. No ja patrzę ale, właśnie, może... patrzę ja nie, ale na, taki, na taki klasyk mojej młodości, Simon the Sorcerer. No. I to jest gra, nie wiem czy kojarzysz. Kojarzę, oczywiście, nie, kojarzę, Z 93 ale... roku i też działa na Wiście według Goga. No Wiele. tak, ale wiecie, one, wiecie jak to jest zrobione? zrobione. Wiecie jak no. to jest, jak to Czy to jest nie? zrobione? Czy nie? No. No, to jest bardzo proste. Na Steamie jak sobie wejdziesz w jakąś grę i tam pisze, że ona działa tylko z Windows na przykład 2000 XP No. I on sobie ściągniesz zainstalujesz, jak ci się uruchomi na systemie Windows Vista, to znaczy, że ona działa. I Go dokładnie na tym sam, na tym yy, patencie jakby bazuje. Oni po prostu sprawdzają te gry, czy one działają z najnowszym systemem Microsoftu, czy to jest Windows Vista, czy Windows 7 najnowszy Jeżeli zadziała, to wpisują, że działa. My się <laughs> to nie, to... nie, nie, nie, no, się no, wydaje, no. słuchaj, że oni mają to ze wszystkimi grami. Mi się wydaje, że oni też jakoś programistycznie pewnie je nie Nie, nie, nie, myślę, że nie, za dużo czasu by na to, tak, on tak to mówi, nie jest... przynajmniej. To nie jest. Nie, nie, to jest bzdura. Bartku, czy uważasz, że Fantasmagierii i Dachman robi bzdury? O Boże, jak nie, nie, kontrowersja! Ja bardzo szanuję, szanuję Dachmana, bardzo uwielbiam ten podcast, no co tydzień. <grym> ale, ale w tym... Może masła jeszcze trochę ci dać? W tej kwestii <grym <grym> się niestety różnimy i... E, znaczy, Gok, to nie jest jakaś no, ja róż, pewien... różka magiczna, która machnie i gra nagle się uruchamia. No właśnie, bo nie, ja sobie pomyślałem, jest... że to działa na takiej zasadzie, że oni jak piszą, że Windows tam Vista i XP, to jak mm -hmm. wejdziesz we właściwości, z tego co pamiętam, właściwości skrótu, to tam w, kompa w trybie kompatybilności można odpalić. Przykład, I że oni, oni robią prostu... to za ciebie po prostu. <laughs> tak, dokładnie. Nie, tak chyba nie ma starych. Tak jest, dokładnie tak jest. Na przykład ja ściągnąłem sobie kiedyś yy, yy, jest taka gra przygodowa Bini w Sky no. i akurat na Gogu jest ona do ściągnięcia za darmo. No, można, no, sobie, no. można sobie ściągnąć ją. A to jest ta sama wersja co jest na iPhone'a? To jest ta sama wersja, tylko że z grafiką troszeczkę gorszą, bo na iPhone została podrasowana. Tak? Ty mi mówiłeś o, że o tym, że ta wersja, że na iPhone'a się pojawiła ta taka ta, ta, ta, ta i mówisz, że jest jakaś taniej, rzeczywiście kosztowała 70 tam chyba 0,70 euro centów. Tak, a na gogu jest za darmo. Ale stary, ja chciałem ją ściągnąć, nie? Odpaliłem i w tym momencie jakiś błąd, że teraz ta gra jest coś tam przerabiane w niej, nie? I nie mogę jej ściągnąć. No to nawet na drugi jedna gra jest, jest Stary, ale na drugi dzień co odpaliłem, dalej? nie? I chciałem ją znowu ściągnąć i już była co na 2 euro tam 70 eurocentów. A widzisz chyba trafiłeś akurat na ten błąd, kiedy zmieniali cenę. No właśnie. <laughs> ale nie, głównie chodzi o to, że jak sobie ściągniesz tą, tą grę, to ona instaluje coś takiego, jak nazywa się DOSBox. Bo taka no, ta, no, ja pod losem. Ale to samo możesz zrobić sobie, możesz dokładnie to samo zrobić sam, tylko musisz wiedzieć, że trzeba z najpierw boxa potem tę tą grę, a oni to robią za ciebie i ta gra magicznie nie działa jakby na Windows Vista czy Windows XP. No właśnie o tym Dachman mówił, wiesz o tym boxie No, ale to jest no po prostu imulator, emulator DOS-a, nie? No tak, tak. No, czyli gra samo sobie nic czasy? nie działa. Co za czasy takie systemy Ta. zaawansowane Windows Vista, ty musisz włączać <grym> emulator Bo. Ja rozumiem, emulator PlayStation 3, nie? Emulator <grym> Xboxa 360. No. To jest coś. Brzmi, że tak powiem, poważnie, nie? A tutaj emulator DOS systemu sprzed 30 lat. No nie przesadzaj, no, no Chyba tak, lata 80. to jest DOS, nie? No może jeszcze nie całych 30 pewnie, ale tam chyba 80, który się pamiętam do Dobra, bo trochę mam wrażenie, że odbiegliśmy od tego, tego tematu. Tak. Mieliśmy gadać o tych największych porażkach polskiej branży gier, a my tu urządzamy sobie jakieś pochwały w ogóle CD projektu. Odchodzi, ja nie wiem co się dzieje. Nas. Jesteśmy Jak... kupili nas. Jak oceniacie fuzję CD projektu z Optimusem? Ha. No ja oceniam negatywnie, ale to dlatego, że miałem komputer kiedyś Optimusa i był bezwzględny. Ja pamiętam stary jak mój kumpel kupił sobie komputer, to znaczy to było właśnie w latach mojej podstawówki ja wtedy miałem e, chyba kartę graficzną Herkules, miałem jakiś AT286, taki straszny staroć A miałem przycisk a już... turbo? Miałem przycisk turbo stary, to, to, to tak, tak Bez turbo chyba miałem 2 MHz, a z turbo 16 bo o, jak kule. ja naciskam turbo, to nigdy nic się nie działo. Nie, bo stary, bo, to, bo ty miałeś taki komputer, że się nic nie działo na zewnątrz, a w środku, stary, co się działo w środku? W każdym razie ten mój kumpel, już wtedy były te karty VGA, one już dawno tam pewnie były, i on sobie kupił, znaczy on dostał od rodziców komputer, i problem polegał na tym, że ja do niego przyszedłem, on miał wprawdzie monitor monochromatyczny, ale miał już kartę VGA, i mu tak strasznie zazdrościłem tego, że on ma kartę VGA i może grać w te gry, w które ja nie mogę na Herkulesie. Ale potem, wiesz, pocieszałem się, że Herkules ma jedną wyższą rozdzielczość, bo miał wyższą rozdzielczość niż VGA. No, co zrobić, nie no, czekaj, co, co możemy jeszcze o CD Projekt, tak, o fuzji? No CD Projekt z tą fuzją z Optimusem. Bartek, no a ty jak uważasz? Bo, bo Maciek, no, bym się powiedział, no, że ma dylemat do firmy, ma problem, ma jakiś problem do Optimusa. No, tak, nie lubię <laughs> Szczerze wam powiem, że ja też mam taki mały problem z Optimusem, ponieważ ja też miałem gdzieś komputer z tej firmy i też niestety nie działał tak jak trzeba, więc... Ale... No. Znaczy, wiesz, komputer marki Optimus charakteryzował się tym, że co innego było napisane na pudełku, a co było Dokładnie, w środku, dokładnie. To było piękne, karta załóżmy tam 64 mega, a w środku się okazywało 4. Ale wiesz, co było najlepsze? Że jak ja się dowiedziałem o tej fuzji CD Projektu z Optimusem, to tak sobie pomyślałem, Kurczę, to Optimus jeszcze nie upadł? No ja dokładnie to samo pomyślałem. Ale... zastanawiacie się tak, obo... Oprócz tego taki... Yes. Yes. Nie, bo, bo Optimus to była taka firma, o której było pełno. Wychodziłeś na przykład na, z dziewczyną na starówkę, yy, wiesz, róża, miły, miła atmosfera, jakiś skrzypek przeleciał, idziecie starówką, wiesz, jest, jest już taki wieczór. I nagle taki wielki, wiesz, taki wielki transparent. Optimus, komputery i akcesoria. No tak było, tak było. I było pełno takich saloników. Oj, dawno temu. No dawno temu. Ale potem przyszedł komputronik i pozamiatał. No, mniej więcej, nie no, ja obecnie widuję jeden salon Optimusa, jest na ale Alei Solidarności. E no, ale to ja nie wiem, czy tam w ogóle ktoś coś kupuje, no. Wiesz, bo wydaje mi się, że Optimus chyba od jakiegoś Optimus czasu... Optimus chyba tylko teraz stary robi kasy firmy specjalne. Firmy ale mi się wydaje, że... Oni Biedronka kasy... Znaczy, kasy fiskalne, to ja myślałem, że tą taką przenośnie, wiesz, stosujesz, żeby powiedzieć, że oni po prostu siedzą i liczą pieniądze. Nie, kasy fiskalne do sklepów, stary. Chyba, nie? Dobrze kojarzę, że kiedyś właśnie w jakichś supermarketach oni tam te właśnie kasy fiskalne wszystkie robią. Tak, robili. oni chyba też się tym zajmowali, ale trzeba nadmienić, że Optimus to była taka pierwsza w Polsce firma, która zajmowała się jakby dystrybucją i składaniem komputerów. Pierwsza i Mier... teraz jedyna. Na razie, nie, na no najlepsza. Nie, nie, nie, nie stary, jak to teraz jedyna? Przecież mamy komputronik na przykład, mamy komputronik, mamy tak, wobis, to... mamy inne firmy A wobis to jest niemiecka firma No to jest niemiecka, twórca no A komputronik to tak, nie oni tam składają, ale to studenci <laughs> Nie wiem, bo tutaj w oddziale w Dliwicach raczej studenci nie pracują, to nie wiem <laughs> No dobra, bo tak z trochę śmichy-chichy, żarty-żartami, proponuję, żebyśmy weszli na jakiś bardziej kontrowersyjny temat. Co sądzicie w takim razie i o tym, że CD Projekt przytula się do Agory, a Agora do CD Projektu? A w jakim kontekście może powiedzieć? No w kontekście Radosław Zaleski, Game Corner. O Jezu! Jodrgny Poligamia. No, Radku. Tak z grubej rury. Radku, tak z grubej nie tędy droga, naprawdę. Nie idźcie, tą drogą. Nie idźcie ale, tą drogą. Ale ja może powiem o co chodzi, bo yy, już chyba to mówiłem na podcaście Kroniki Ger, że yy, jakiś czasem jak startował Game Corner, yy, to oprócz tego, że oni tam publikowali różne rzeczy z no yy, to były takie, yy, znaczy CD Projekt wtedy yy, jeszcze no, jako że właściciel... Że przerwać i ja teraz wrzucę taki, wiesz, głupi szarta, czy artykuły z życia na gorąco też publikowali tych, <laughs> ze kupowali artykuły. No. Ale, ale w każdym razie CD Projekt jako już wtedy jeszcze był gram.pl pod skrzydłami CD Projektu O, zaraz o, o tym zresztą jeszcze chwilę pogadamy W każdym razie gram.pl był pod skrzydłami CD Projektu, już tak jakby całkowicie to był jakby serwis CD Projektu I była taka koncepcja, że materiały z gramu miały być publikowane czy republikowane na, na Game Cornerze to się nie udało do końca, bo jednak Game Corner przechwycił w końcu poligamię i, i to się wszystko inaczej troszeczkę potoczyło, ale jakaś taka przyjaźń wyszła. Ja pamiętam, że w czerwcu 2008 roku był, wyszedł taki specjalny dodatek do Gazety Wyborczej, do którego ja miałem też przyjemność napisać artykuł, znaczy przyjemność, no Przyjemność, no ja lubię pisać artykuł i um, akurat chyba o tym, co lepiej wybrać konsolę czy pecety i z tego co pamiętam to ten dodatek był w całości sfinansowany właśnie przez CD Projekt jako taki, to był taki dodatek sponsorowany no w tym nie ma nic absolutnie złego ani nic takiego godnego potępienia, ale to pokazuje jak CD Projekt zabiegał, generalnie jak ten układ taki koleżeński czy powiedzmy takiej taki współpracy biznesowej między CD Projektem a Ogorą gdzieś tam funkcjonował i na przykład co sądzicie o tym, jak później dowiadujemy się, że na przykład Piotr Glymp jest pierwszym dziennikarzem w Polsce, który poinformował jakby w, w tym kontekście, prawda, jak się obracamy i Piotr jest pierwszym dziennikarzem, który poinformował świat o tym, że nie będzie Wiedźmina. A równocześnie właśnie mamy tego świadomość, że jednak ten, ten CD Projekt gdzieś tam z tą Agorą zawsze się tam przytulali. Zawsze gdzieś tam było między nimi dobrze. Po pierwsze, słuchaj, no po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, kto się nie przytula z Agorą. Bo no, taki Ja jest... na przykład. No, stary, jesteś jednym z nielicznych. Jesteś jedyny. Reszta cała, cała Polska się przytula za gorą, no przecież nawet Axel Springer się przytula za gorą. Nie. Ale to chyba z innego powodu. Bo to jest sentyment, bo oni wiedzą, bo Axel, w Axel Springer pracuje Olaf Szewczyk i oni tam wiesz, mają taki sentyment do byłej no, pracy Olafa. Nie, ale, wiesz <laughs> każdy, każdy ma sentyment do gory. Nie, nie, nie, nie o to chodzi. Generalnie.. Wiadomo, że są artykuły sponsorowane, wiadomo, że są konkursy sponsorowane i tak dalej, ale tak jak wysłałeś nam dzisiaj w mailu linka do akcji z y, Ground Sims 3... Ale to tak? poczekaj, to za chwilę no o ja, tym... No ja, ja za muszę to, do za... tego, muszę, bo... po prostu. Ale to za chwilę, ale... To, ale bo ja się stary, o jeszcze chwilę o c Dla dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że CD Projekt w ogóle, jak, jakiś czas temu znowu, Agora, nasz znaczy Game Corner, puścił taki materiał, znaczy no nie Game Corner, tylko jakiś tam oddział biznesowy Gazeta.pl, puścił taki materiał, w którym był Radek Zaleski jako ekspert od serwisów internetowych, coś tam, nie wiem, gier, prawda? I się wypowiadał na tym, to gry rzeczywiście są wspaniałe i to jest sztuka wielka, wysoka. Natomiast, więc on był z jednej strony, a z drugiej strony był właśnie prezes jakby CD, CD Projektu, czyli właśnie Kiciński. Michał Kiciński chyba, tak? Tak. tak. Yy, I zmierzam do tego, że jak się zawsze jakieś takie akcje robią, to, to, to ten CD Projekt jednak zawsze gdzieś tam przy tej Agorze jest. To znaczy, wiesz, jest. I jak, jak na przykład konferencja jakieś Agora urządzała na temat, wiesz, gier czy różnych rzeczy, to zawsze zapraszają kogoś z CD Projektu. Właśnie, niekoniecznie z Senegi, niekoniecznie z Elektronika, niekoniecznie bo, od innych bedawców. Bo Wydaje mi się, że to jest też na, na, tej, na tej zasadzie, tak jak była ta sytuacja z Gnypem, który prawda po, powiadomił cały świat. Jak no właśnie. Mesjasz, jak Mojżesz, prawda? Ja na pamiętam, jak wtedy Radek Zaleski stanął, pie... stanął z Macbookiem Pro na górze Synaj i przekazał po prostu całemu światu tą smutną nowinę, że Wiedźmin po prostu nie będzie. Nie ma. Nie ma. Nic A zaraz, zanim nie stał, zaraz za nim stał Radek Zaleski i jak wiesz, kiedyś.. Jest, tam byli te... od razu za nim. Ale tam byli, no przed nim może, że tam byli zawsze tacy krzykacze wiesz, w średniowieczu, czy nawet w starożytności, którzy chodzili po tych różnych targach i tam ob obwieszczali różne nowiny, nie? I mówił Piotr Bryb, Dziennika góry, jako pierwszy poinformował! Piotr Bryb, Dziennika góry, <grypt> e, jako tak, pierwszy no, poinformował! Piotr i, <grypt> <Diennika. grypt> I można sobie zadać właśnie pytanie, jak to jest możliwe, że inni e, na to nie wpadli? I są dwie odpo odpowiedzi. Jedna jest taka, że po prostu jest deal nie? między Agorą a CD Projektem, a druga, drugie, gdzie uwaga, uwaga, jaką dobrą wolą się wykaże. Może no. po prostu poziom dziennikarski innych serwisów jest niższy od Poligami i nie potrafią dojść do własnych źródeł. Czy sądzisz, nie. że dziennikarski Gamesid dla P.L. Wiktora Cegły, który udzielał takich wspaniałych porad dziennikarskich jest niższy? Ja czy sądzisz, że Ja nic takiego nie sądzę, ja sądzę po prostu, Czy sądzisz, czy sądzisz że, Zultar, ma... że Zultar nie jest takim wspaniałym dziennikarzem, który by o, do tego raz dojść? Zultar, pozdrawiam. <głos> nie jest czas i powiedzieć jasno, że to jest moje zdanie. Ja nie wiem jak to do tego doszło ogólnie, ale moim zdaniem Pan Piotr Grym dostał, bo to już nie znamy się, więc będę mówił na pan. Nie no, dostało, co nie no, dostał prawdopodobnie. Nie zna. Piotrka, Piotrka nie znasz. Piotrka ale... poznać. Piotr... Czy... Piotrek Dobrze. był na Xbox Live Fun Day i stare normalnie pionę przywijał ze wszystkimi smarkaczami. <śmiech> nie, czasem jasno powiedzieć, że prawdopodobnie poligamia także serwisy przynależne do góry dostały cyngo od CD projektu, że taki coś y, się, się wydarzy. Motherfucker. Nagrywasz? Eee ty.. E, e, no, nagrywasz się. -y. Mówicie jakieś pozytywne strony, tak patrzę na to, co przygotowaliśmy, no dobrze, no to pozytywna strona, no świetna świetna współpraca na linii wydawcy, redakcji różnych serwisów, z takiego marketingowego punktu widzenia i tutaj Maćku możemy pogadać o Sims 3. Bardzo mi się podobał ten pomysł z blogiem, no świetny mm -hmm. po prostu, blog po prostu błyszczy jak diament. Ale już taki nawet... To jest diament. To diament oszlifowany. Oszlifowany diament. Oszlifowany, Ale wiesz, co jest tak. najlepsze? Że tego całego Krzysia no Life'a stworzył Sławek Serafin. Co za fantazja! Co za łeb! Jak James Cameron. Jak James Cameron w Sławek, Sławek, Sławek Serafin z y, no Life. No, muszę, <laughs> muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod gigantycznym wrażeniem. Powiem więcej, co na mnie robi tak naprawdę wrażenie, bo... Powiem tak, no powiem może teraz ostro, może niektórzy uznają, no to że ostro, jestem hałem, to... ale powiem, ten nasza no to samy... jest no. po prostu, kurde, głupie. To jest, to jest, nie wiem, no to trzeba być debilem, żeby się wkręcić w taki blog. Eee, I to, co mnie zastanawia, to to, że komuś kurde, chce jeszcze pisać po pół roku, jak ta gra wyszła. Że tam są wpisy, że jakieś życzenia, że ktoś to czyta, kto? Czy tam, czy ale, ja się ale ja się zastanawiam, czy to jest w tej chwili akcja marketingowa już samego Electronic Arts, czy jeszcze, czy jeszcze Agora jest z tym jakoś związana. Bo, bo, bo... No ale wiesz, dodatki do Sims wychodzą jednak, nie? Ta gra jest cały czas, ja, powiedzmy, na top. Dodatki. Nowe gacie wprowadzili do Sims. No ale nie no, to już tak trywializujesz, ale stary, ale jednak wychodzą te nowe dodatki. No i myślisz, no, my, że ludzie wiec. czytają bloga Krzysia Mamolife'a, żeby się o tym dowiedzieć. Ja myślę, że te, które kupują stary te dodatki, pytają się swoich chłopaków, ej słuchaj, Marek, wyszedł nowy dodatek do Simsów i koleś wchodzi sobie na poligamię, <laughs> sprawdza, no słuchaj Jola, nie wyszedł nowy dodatek do Simsów, no i tyle. A ona mówi, ty tu, tumanie, wszedłeś na poligamię, a tam są tylko gry kontrolowe, co za debil. Idź na gay corner. Na gay corner. Ale nie uważacie, że tak yy, ten blok troszeczkę obraża inteligencję osób, które go czytają, bo. No, no właśnie o to mi chodzi. No znaczy... ale wiesz, to, to jest wszystko zawsze skierowane do jakiegoś konkretnego czytelnika, nie? to tak Czyli samo. Czy sugerujesz, no, że samą... kobiety mają mniejsze mózgi od mężczyzn? Mm, nie, wręcz przeciwnie uważam, że kobiety mają nawet dwa mózgi więcej. <śmiech> <śmiech> Naprawdę. No, no ja wiem. Bo... Popieram parytet. Okay. Ale ja naprawdę czytając tego bloga, albo może przeglądając, właśnie, pisy, bo czytając, bo wiesz, czytać... No, mocne słowa, <laughs> jak na takiego mężczyznę. Ja tutaj właśnie Otwarłem sobie te blogi, może że zacytuję coś. E, e, 13.04 jest taki wpis. Na śmierć zapomniałem, że wczoraj naobiecywałem Krzysiowi różnych pierdół, w szczególności zaś tego, że zrealizuję go skryte marzenie oglądania telewizji. Wiem, wiem, TV to zoo, o, o, o O, ale on tak bardzo chciał. Ale no, że ja, mam to lepszy, mnie nie obraża. ja mam lepszy wpis, francuska miłość w The Sims 3. No i powiem tak, ten blog powinien być od 18 lat. Ale dlaczego co, to są jakieś... Dawaj, ale to powiedz no, przeczytaj. nie wiesz co to jest francuska miłość? Wiem, ale jest coś tam... No nie, no nie pokazują sceny jak, prawda... Simy uprawiają francuską miłość, ale Francja elegancja jest taki podpis pod zdjęciem. Ty, a ja mam jeszcze, a ja, ja mam jeszcze lepszy cytat a, ja a ja mam jeszcze lepszy ty, ty, cytat, to jest z y, tego co było na Game Cornerze y, Gramy w The Sims 3 y, i tu mam taki cytat. PS. Fajne te Simsy. Nie dziwię się, że tak dobrze się sprzedają. Świetna gra. Sławek Serafin. O kurde. <śla> <śla> Najlepszy cytat. Cytat roku. O, jeszcze jest jeden dobry wpis, bo już tak wymieniamy. Sims 3, downloads, fajne, darmowe obiekty do ściągnięcia. Nie chodzi o pannę Ilonę na fotce, ale o to, co ma na sobie. Tutaj każdy może mieć... Fajnie. I kto tam rzucił? News Krzysia. Krzysia na live? Krzysia na live. Ale widzę, co jest jeszcze lepsze. Ja pamiętam, że jak ten blog całego... Krzy... Bo w ogóle ta, ta postać Krzysia no life, a, ona powstała tak naprawdę, jak to właśnie zaczynało się to gramy, nie? Na Game cornerze. I pamiętam, że y, później chyba na takim świetnym serwisie, chyba kotek.pl wydaje mi się. Wow. Y, kotek. <grywa> <grywa> <grywa> tak, ale kotek... Brał. <grywa> Słuchaj, no nie ja wymyślałem te nazwy, to chyba Radek wymyślał Zalewski. Ja nie wiem, stary. Chyba tak. No, on jest stary odpowiedzialny za to, to jest. A czy Kotek się pisze przez Q na końcu? Kotek Koteku? Nie, to od joysticku. Poligamiku. To będzie nowy serwis. Sorry. W każdym razie, yy, i, i pamiętam, że była taka dyskusja chyba yy, przy okazji yy, tych wpisów, Ola, znaczy, bo Olaf Szewczyk właśnie, no właśnie, to jest kolejna, taka pozytywny aspekt, wiesz, wiecie, minionego roku, czyli właśnie akcja Olafa Szewczyka. Olaf Szewczyk Ubrał zbroję, założył spodzień, wyciągnął miecz, stanął na szczycie góry i zawołał, wiesz, za sobą tych wszystkich... Tutaj całą... Wyszedł jakby na czele tej branży i zawołał, panowie! Ruszamy na niezbadane ziemię, ger wideo! Udowodnimy, że to jest sztuka! Nauczymy ludzi! No i ruszyli, pojechali. Nie no a może... Wiele... A może zawołał, no... Stwórco, wspomóż nas! No na pewno, start, to, to, to, to, to, idąc, wiesz, antycznym przykładem, musiał, stwor wiesz, odwołać się do bogini. No w każdym bądź razie, w każdym bądź razie, tak jak wiesz, tam było Muzo, opiewa Achilla, coś tam, gniew i tak dalej, nie z Iliady. No w każdym bądź razie y, ruszyli na tą, na tą ekspedycję, no i tam pojawiały się takie zarzuty, że te ich artykuły przeintelektualizowane, dużo trudnych słów. Nie rozumiem, o co chodzi. Pisali, wiesz, tam w komentarzach, że on je wszystkie pousuwał. Prze, przeintelektualizowane artykuły u Krzysianu Life'a. Nie, no bo jest, Bo akurat przeglądam, ale przeglądam <laughs> efekt śrubokręta i tak sobie pomyślałem, motyle nie są nie, ja dla ja mówię... mnie, mam osobistą nie, teorię bo ja mówię... chaosu, teorię śrubokręta. Świetnie. Jules się zamknął w sobie. Natomiast wracając do Lako Szewczyka więc on ruszył to z tą ekspedycją na te niezbadane ziemię gier wideo, że wiesz tam na łamach dziennika gazety prawnej i wymyślili coś takiego, że będą właśnie uczyć ludzi, że gry to jednak jest kultura wysoka i tak dalej I, no i pojawiały się zarzuty że właśnie jakieś przeintelektualizowane i tak dalej i ktoś tam chyba napisał, że gdzie wy tam, znaczy bo Olaf Szewczyk oczywiście był taki, jest zawsze zadowolony że no, prawda, oni wychodzą do tego statystycznego Kowalskiego do takiego zwykłego śmiertelnika i pokazują mu czym są te gry i tak dalej, nie? że to jest coś wspaniałego i w ogóle i oni w ten sposób jakby poszerzają to grono odbiorców, prawda? No to jest ta tytaniczna praca, którą Olaf od dziesięcioleci wykonuje i nikt tego nie widzi, nie? Yy, I właśnie ktoś mi napisał, że no przecież te teksty są przeintelektualizowane, dużo trudnego słownictwa, którego nikt nie rozumie, nawet już sam autor nie wie, jakie są te, te pojęcia, co one tak naprawdę znaczą. I co? I... Yy... Yy, okazało się, że yy, wtedy chyba Radek Zaleski się odezwał w takiej dyskusji i mówi, no tak, my na przykład na serwisie kotek.pl popularyzujemy Simsy. 3. Kotek.pl, aż wszedłem. Serwis dla nastolatek. Plotki, moda, kino. Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> ale chodziło o to, że oni właśnie na tym serwisie, Kotek.pl, bo Radek Zaleski jak usłyszał, że prawda, Ola Wszechczyk poniósł fiasko w tej swojej misji popularyzowania gier, no to napisał, że my na Kotek.pl robimy inną popular. To jest właśnie popularyzacja gier, prawda? I ta akcja, którą Kotek zrobił z tym Krzysiem no life'em i tak dalej, to wszystko, wiesz, co robili no, na GameCorner Te nastolatki to czytają. Ale nie, ja mówię coś innego. Ja mówię o tym, że oni popularyzują gry na zasadzie takiej, że to nie jest popularyzowanie gier, bo to nie są materiały tak do końca odredakcyjne. To są wszystko materiały marketingowe, które wpisują się w promocję The Sims 3 w Polsce, przygotowywane przez m.in. innymi Electronic Arts. I czy to nie jest waszym zdaniem niebezpieczne zjawisko? Że jakby dotychczas zazwyczaj było tak, że jeśli są materiały sponsorowane, to jest to wyraźnie podkreślone. Albo jest napisane reklama, albo jest napisane, że materiał jest sponsorowany i w tym nie ma nic no, ale złego. To jest stary, normalna praktyka. Prak a to jest, to jest, a w Polsce Radek Zaleski przekracza... Ale Radek Zalewski przekracza granicę, nie? Oni idą w innym kierunku. Oni robią stare reklamę i akcję marketingową pod, pod pretekstem robienia materiałów odredakcyjnych. No, ja zawsze tak. Nie tędy Jej. droga. Nie tędy droga. A yeah. mówiąc, mówiąc zupełnie serio, no, no jest takie zjawisko w Polsce i myślę, że póki co będzie nadal niestety trwało, bo... Ono się rozwija. Ono Tak, ono się rozwija. To nie, nie jesteśmy jeszcze na, na tym etapie, żeby to e, cofało się w drugą stronę i żebyśmy byli tacy szczerzy z, z czytelnikiem i, i tak dalej. Szczerość nie, nie opłaca w tym pięknym kraju, no i... Mamy teraz Krzysia no Lifea, mamy serwis kotek.pl Krzysio życzę wszystkim wesołych świąt, no ja mogę też życzyć wesołych świąt, Krzysiu. A kto to jest wesołych Bobik, bo Krzysio ma kolegę Bobika. Bobik? Bobek, to był muminka. Bobik. Tak, Bobek. tak. Bobik, razem z Bobikiem, razem... Czekaj, Krzysio wigilia Razem z Bobikiem, z Bobikiem, Bobikiem lakony. bo taką ma właśnie rodzinę padła też Julka i przyniosła dużo pysznych rzeczy. Razem z rybem obchnęliśmy połowę pierogów, a barszczyk czerwony Bobik właśnie sobie kończy odfiltrowywać. Kurwa. Bo mu wlałem trochę do paniaczka. Teraz czekam tylko, co mi powie ciekawego. Stary, powiem tak, ja nie, nie chcę, żeby ktoś się poczuł urażony, ale... talent literacki to... wielki, było, po prostu. Czekaj, czekajcie, muszę coś odfiltrować. Aż ciekawe, ja już niestety odfiltru... przez chlebek odfiltrowuję. Ja już niestety odfiltrowałem całą kawę, którą na dzisiaj miałem. Dostała mi tylko pusta szklanka. Kolejna smutna wiadomość. Zawieszenie prac nad grą Day. Co to jest w ogóle? Nie wiesz co to jest Day? Nie. To miało być w złożeniach taka... Super szlanka od firmy Metropolis Software. Co to za firma? <śmany> oh. No stary, nie, nie mów, że nie znasz Metropolis, bo po prostu zaraz dostaniesz dyscyplinarne zwolnienie, no <śmany> nie, stary. nie no stary, Metropolis Software Inc. A co Metropolis Software Inc. Badało? Na przykład No na przykład to <śmany> kiedyś. Co stare, w latach 90. Tajemnica. Słuchajcie, słuchajcie. Adrian <śmiech> nie las. No lasz. Może brany, stary, tak, Adrian nie las. Tak. Ma, może nie wiem, bardziej tytuł taki <śmiech> światowy, w cudzysłowie. Może teen agent? No teen agent, chyba też, nie? Metropolis. Tak, Metropolis. O, fór, oni tak. jeszcze taką strzelankę zrobili, czekaj, jak ona się nazywała? Gorki 17 chyba, to też oni? No, no, no to Gorki 17 to mam to Gorki to był klasyka akurat. No, i jeszcze była taka, czekaj, jak ona, Katarzis się nazywała, taka strzelanka. Nie, to Katarzis, to, nie, to nie kojarzę takiej gry, ale przeżyłem parę razy, przeżyłem. No w każdym razie okazuje się, że CD-projekt właśnie jakby zamknął Wiedźmina konsolowego pierwszego, już nie będzie, ale ogłosił, że będzie Wiedźmin... Jaki? Wiedźmin 2. Wiedźmin na iPhone'a. Nie, Wiedźmin na telefony w Javie. Napisane. Nie, będzie nie, nie, będzie Wiedźmin 2 i oni cały swój... Y no, Moc most... Metropolis? Że nie oni pedali, całą... Disney, stary, Słuchaj, oni całą moc obli Nie, nie, Metropolis, bo CD projekt przejął Metropolis Aha, w którymś momencie, rozumiem. nie? I teraz jako, jak... robili remake. Nie, nie, Metropolis jako firma CD projektu miała zrobić Day. Day to miał być tak jak Martek powiedział, taki shooter, strzelanka FPS yy, Właściwie jakieś dziejące się w jakiejś takiej chyba przyszłości, z tego co ja pamiętam, bo tam były nawet trailery się pojawiały, jakieś takie wielkie istoty, trochę przypominające te, te takie maszyny z wojny światów bym powiedział. Um, czy, czy z Half-Life'a drugiego? Tak, tak, to właśnie takie, miałem dokładnie takie to samo spojrzenie. Tak, dokładnie. tak. Um, Mimo, Czyli że one, oryginalny one, pomysł. Oryginalny pomysł, bo one były bardziej organiczne, nie? Bo tam to były blaszane, a, nie, no, ja a tutaj rozumiem. to one miały ciało chyba. To wiesz to tak jakby I tak, stworzyli to stworzyli wieczu, takie. Co? Wiesz, stworzyli takie... Tak, takie psopodobne psy i powiedzieć, nie, no to my wymyśliśmy. Ale dobra, i co? I okazało się, że nie będzie tej gry. A ja nawet mam koszulkę, DA i dostałem kiedyś. A, układ, układ. No układ stary, jak jeszcze byłem liczącym się dziennikarzem gier. Byłem na konferencji co do projektu, na której ogłoszono, nie, że będzie... Na no pewno nie byłem. w życiu na żadnej konferencji nie było. No dobra, nie byłem. Ale, Ale kolega warto... był i przy... Warto nadmienić, że CD Projekt i Metropolis. Ale nie, przepraszam, nie ma takiej no. firmy CD Projekt, jest CD Projekt. Wiesz, tak, bo oni... Masz, nie, nie, proszę, no, dobrze, przepraszam, ja dobra. chciałem mówić, Bartek, bo oni cały też... Ja chyba kiedyś, jak jeszcze był Hot, to jak żeśmy mówili CD Projekt, czy CD Projekt, to, to od razu przechodzili do nas y, ludzie i mówili Michał Kiciński napisał taki okulnik i tam w pierwszym punkcie jest napisane wymawiaj CD Projekt. Tak, tak. I mm -hmm. na zachodzie właśnie, żeby o, było szybko. też łatwiej, wiesz, pozyskać inwestorów, nie? To CD Projekt. Wszyscy mówią, nie, jak na Zachodzie. Nie, nie. City CD jako... Projekt. A oni mówią, nie, CD, CD Projekt. Nie, to tak nie działa, stary, bo jak Amerykanie mówią CD proje project, to oni już z nimi nie rozmawiają wtedy. No oni mówią, ty chudź. Amerykański wieśniaków, piszcie, dick Amerykański burak CD, CD Projekt CD Projekt Murzynie Murzynami No dobra, no i co, Amerykanami tak? tak, tak. Nie rozmawiamy. Dobrze, to no dobra, Dobrze, jest... no. CD Projekt Bardzo y ładny, bardzo ładny akt. Dziękuję bardzo. bardzo. CD Projekt y chwalił się tak... Mm. taki Wielki hype w ogóle nakręcił na tę grę, to będzie pierwsza gra wykorzystująca DirectX 11 na pc pecetach. A, Mówisz o... W ogóle o niej było wiadomo, że... Tak, bo ta gra miała być wydana tylko i wyłącznie na pecety. A to mnie nie dziwi akurat, ale z tym DirectXem 11. Tak, super, super hype normalnie. Oh. Ale potem niestety ogłosili taką informację, że będzie 11 czy DirectX 10? O, przepraszam, 10. Faktycznie. No właśnie, DirectX Aaaa, 10 ja już, ja już jestem trochę... Bo ja bryd. właśnie chciałem powiedzieć taki żart, że mieli wydać na DirectX 10, ale potem jak się okazało, że Microsoft wprowadza DirectX 11, oni już mieli pi... Jak to, ale my mamy 50% gry, to będzie DirectX 11 jednak. No ale nie możecie tego zrobić, nie? I ja przyszedł mi się z mylią. panowie. Szukajcie idźcie do City Interactive. Oni wydają mi na DirectX 10. <suszy> Tak, faktycznie. Ty już ma rację. Pomyliłem się. Najnowsza wersja jest 11, oni mieli pisać tylko i wyłącznie pod wersję 10. Nie, no to w ogóle nigdy nie kupił, że kłam. No dokładnie, bo to trzeba było sobie wymienić kartę graficzną jeszcze w komputerze. Najbardziej pozytywny aspekt minionego, 2000, znaczy jeszcze prawie minionego, 2009 roku w polskiej branży, premiera Call of Juarez. Bound in blood. Bound in blood. No, widzicie, A po niemiecku... Wierszaffen, Franden, Kreven! mnie? Nie. <miałeś>? nie. <śmiech> no, no to właśnie, panowie, no co sądzicie, no? Ja, um, mi się podobało, jak grałem, to mi się podobało. Ale mm -hmm. potem jak już nie grałem, to nie. Nie, ja skończyłem. Mówiąc, mówiąc szczerze, no skończyłem, tak sięknąłem na raz, w sumie. A co, fajnie się grało? Bardzo fajnie się grało, tylko mnóstwo jakichś tam takich błędów szkolnych, prawda? Ale co no, masz na myśli? No te konie, jakieś tam takie, wiesz, rzeczy, ale byłem pod tak dużym wrażeniem, że Polak w ogóle jest w stanie zrobić grę. Ale wiesz, wszystko, stary po prostu. Ale już jestem w stanie powiedzieć, że Polak był w stanie zrobić grę stare przy okazji Wiedźmina, bo jednak Wiedźmin był dobrą grą, chociaż dzisiaj jak gram. Według to był lepszą grą od Colo No tak. Ale, jedna jest ciekawa, że jak dzisiaj, słuchaj, włączyłem jeszcze raz tego Wiedźmina i polecam, żeby każdy to zrobił, jak się patrzy na te animacje początkowe na przykład, to ja się tak zastanawiam, kurczę, boże jaka to drewutnia. A nie, nie uważa, że ja jak grałem w Wiedźmina, to było jakoś tam świeże po premierze. To już nam no, ja te. słabe wrażenie robiło coś takiego, że te wszystkie postaci były na jednym modelu robione. Czyli jak Krasnol tak, tu... to był jeden model. Zgadza się. Tylko no. oni to później poprawili słuchaj w no, wersji jace. Zrobili wersję 1.70 Nie nie to była wersja nie, nie nie nie oni stary zrobili najpierw 1.10 patchów W których wszystko tak, naprawiali tak. A potem te wszystkie patchy <śmiech> do do kupy I zrobili nową wersję I nowa konferencja <śmiech> Wydajemy nową grę w tym roku Właściwie Jest to kontynuacja przygód Geralta Tym razem 7 nowych przygód Oraz wszystko to co było w poprzedniej części <śmiech> Oczywiście wszystko do ścionięcia to... za darmo na stronie producenta. Zgadza się. I nazwali to jako Enhanced Edition. O, czyli patrzę do Ja do... właśnie tą. W dobie internetu. No tak. Ale nie, to, to to akurat był w sumie, wiesz, no fajny patent w sumie, nie? nie? No, Jakby taki nowy. Oczywiście. Troszeczkę jak pamiętam, bo grałem też wydźwina. Po tym patrzu to postacie, jak się z nimi rozmawiało, to one nie patrzyły wprost na ciebie, tylko one tak jakby, nie wiem, wzrokiem miałeś błądziły. Za za. Nie, wzrokiem Też błądziły. Miałem, ale miałem takie wrażenie <laughs> właśnie, to były takie zazowate postacie. Ale to było dziwne, bo ja z tą postacią jakby rozmawiam, coś tam, jakaś interakcja jest, a one patrzą gdzieś w niebo, rozglądają się w ogóle. nie tak, tak jak to mówisz do kogoś, jak ktoś się na ścianę patrzy. <laughs> no dokładnie tak wyglądało. <laughs> no, wiesz, ale, ale wi Wiedźmin my... był grą momentami niedorobioną, ale... Był grą, to, był, no, grą ale był grą bardzo dobrą. Był grą dobrą, bardzo dobrą, a Call of Juarez jest taką grą, której dwa razy bym nie przeszedł. Pograłem nawet trochę w multiplayer, no nawet mi się tam podobało, ale... Nie... Nie, nie... No dobra, czyli, czyli jednak Call of Juarez, no ale Call of Juarez to jest jedyna chyba polska premiera w tym roku. No, Powiem tak, sukcesem jest to, że udało im się tą grę wydać na konsolach. Wiesz, gra przeszła wszystkie certyfikaty i tak dalej, Microsoftu, Sony, tam zapłacili, sprzedali się, ktoś musiał oddać swoje ciało Billowi i no, generalnie udało. Nie, chyba tak nie było, stary. Nie no, no. To już trochę jednak przesadasz. No dobra, na koniec w takim razie znowu smutna wiadomość, dlatego że jednak ten, tak jak już powiedziałem, rok 2009 był smutnym rokiem w polskiej branży gier. I niestety pożegnaliśmy dwie gazety pisem, pisane, takie drukowane, czyli Click i Angard. Angard Angard, engadget. Engard. En Anga. En en Anga. To no. było pismo konsolowe. Ja pamiętam, słuchaj, taki wywiad, który przeprowadził Kruger z Wirtualnej Polski razem z Koso, czyli z Marcinem, no, poczekaj, z Marcinem Kosmanem, który, który trzymał... To jest a propos tego, bo <śmiech> bardzo często padają pod naszym adresem takie argumenty, że my jesteśmy takimi burakami i w ogóle śmiejemy się z całej branży, jesteśmy hamami i w ogóle. No więc ten wywiad, można go pewnie gdzieś znaleźć jeszcze na Wirtualnej Polsce w Imperium Gier. I tam Kruger rozmawia właśnie z Marcinem Kosmanem i Marcin Kosman dokonuje takiej brutalnej krytyki, tak mówiąc krótko, miesza z błotem cały Engard, nie? Że, że beznadziejna w ogóle grafika tego. On też robi taki sprytny sposób, że mówi, że to jest świetne, że to jest, że to jest najgorsze, ale świetne jednocześnie. I, i mówiąc szczerze, no, to też było takie dziwne, bo jednak Marcin Kosman jest redaktorem PSX Extreme, nie? czyli jakby drugiej gazety, która zajmuje się też stricte konsolami, bo Engard był pismem stricte konsolowym. Ja nie wiem, czy to jest ten sam człowiek, ale jest taki użytkownik internetu, który podpisuje się pseudonimem Angard i bardzo często pojawia się w różnych komentarzach i na różnych stronach. I tak się zastanawiam, czy to są jakieś niedobitki po prostu tej redakcji, które gdzieś tam rozpłynęły się po internecie i, i, i że tak powiem, działają w tych komentarzach. Szczerze wam powiem, że ja akurat wyciągnąłem z szafy jedyny egzemplarz tego pisma. I muszę powiedzieć, mm -hmm. że one wcale numer nie było... Nie, nie, nie. To był numer piąty. Marzec 2009 akurat. Mm -hmm. Była tam recenzja Tom Clancy Hawks. I e, muszę powiedzieć, że to pismo wcale nie było takie złe. Teksty dość fajne. E, chociaż e, objętością, że tak powiem... A co no, nie, nie grzeszyło objętością, bo to raptem było... E, e, e, e, e, no, bite cztery strony. 80 stron, no. Takiego gdzie większość to są oczywiście takie reklamy więc mhm. już na, sta na starcie nie miało moim zdaniem szans pismami pokroju tam Neoplus czy PSX Extreme, a już o stricte pecetowym piśmie CD Action nie wspominając bo oni są jak na razie na polskim rynku bezkonkurencyjni ale to tylko dlatego, że a, a w Polsce myślałem, że popularne... że... to tylko dlatego, myślałem, że, że mają że... redakcję z komputerami w środku ale ja, myślałem, ale ja myślałem, że powiesz, że y, z innymi pismami, prawda? No, nie ma żadnych szans, typu Twój styl, naj, pani. A klik, no dobra, no. A, kliku klik, to... a co powiemy o kliku? No właśnie, co powiemy o kliku? Ja z tego co pamiętam, to chyba redaktor naczelną klika była kiedyś Aleksandra Cwalina. Czyli y, Aleksandra Cwalina, która pisała kiedyś do Secret Service i którą ja zna, znałem. Bo nie wiem, czy teraz by się do mnie przyznała na ulicy, ale znałem ją kiedyś. Yy, pozdrawiam serdecznie. No, Klik to był tak naprawdę stricte pecetowe pismo? pismo, gdzie dodawane były gry nawet na płycie. I Klik już od bardzo długiego czasu prezentował naprawdę mizerny poziom, mizerny. Ja raz czy dwa kupiłem to pismo i więcej tego nie zrobiłem, ponieważ tak samo jak Krzysiu No Life, tak samo jak Klik. Troszeczkę mnie obrażał. Te teksty troszeczkę mnie obrażały tam. No ale to był inny target znowu. silly Projekt i zjadł Klika na śniadanie i nie ma, no, że tak o czym gadać. No po prostu Klik przestał się sprzedawać, no i koniec. Ale, no ale, ale na klik, początku klik był według mnie fajnym pismem. Ale poczekajcie chwilę, ja mówiąc szczerze, klik mi się od zawsze kojarzył jako pismo dla dzieci. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale ta, dla, ja nie miałem żadnego numeru klika w ręku, nigdy tego pisma nie czytałem i miałem zawsze takie wrażenie, że, że to było jednak pismo dla dzieci. Jakby na stricte skierowane to do nie, tych młodych nie, nie. Mi się początku chyba się nie nie nie ja czytałem klik, klikam? No to klik. Tak, o może. E, nie no... Zresztą ja to jest formuła, czytałam, formuła zastosowana czy... przez CD Projekt w wielu ich projektach. E, <laughs> e... Zmieniała się tylko nazwa. E, jak, jak to pismo zaczęło wychodzić, to właśnie tam parę numerów kupowałem, może nie wiem, nawet przez pół roku kupowałem i w mhm. sumie zapamiętałem z takim darze to dużym sentymentem, bo zamieszczali tam solucje i można było sobie te solucje wyrwać i wstawić do segregatora. <laughs> Pismo było przygotowane na podróż w ten sposób, no nie, generalnie naprawdę mi się kiedyś klik bardzo podobał, ale to było 10 lat temu, a wtedy Aż byłem tak, młody i, nawet... głupy, i głupy, głupy, byłem, <gulę> głupy. ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że, że nie, że ja właśnie, ale właśnie, nie sądzicie o tym, że, nie sądzicie, że może ci czytelnicy, to tak się z zwykło zresztą mówić, że czytelnicy tak naprawdę przenieśli się do internetu? Tak od tych pism I, i właściwie to, że te pisma upadły, to jest też w jakimś sensie um, taki, powiedzmy, efekt uboczny tego, że um, dzisiaj w internecie tak naprawdę możesz znaleźć tą informację po pierwsze o wiele szybciej, po drugie, czyli praktycznie od razu, jak czytasz te różne y, serwisy, y, taką właśnie ta informacja jest i świeższa, i też bardzo często dokładniejsza, bo już nie, to nie jest kwestia tylko tego, że czytasz relacje na papierze, ale bardzo często też i są wywiady, wideo, czy, czy jakieś relacje wideo z tych różnych rzeczy. I tak naprawdę... Wiesz, no z tego, wiecie, z tego punktu widzenia jakby ta y, kupowanie gazet no staje pod pewnym znakiem zapytania i y, wydaje mi się, że y, jakby to, że CD action y, jest cały czas na topie, czy nawet PSX Extreme jako takie pismo konsolowe, to jest bardziej efekt pewnego przyzwyczajenia jednak czytelników. Takiego Mój sentymentu. Moim zdaniem nie tylko, jeżeli chodzi o CD Action, ponieważ CD Action daje Coraz to muszę powiedzieć, że coraz to nowsze gry za psie y, pieniądze, bo w poprzednim numerze, który widziałem na półkach sklepowych, była mhm. gra Devil May Cry 4 za 15 o, złotych, dziewczyny. za 15 złotych, w CDX, żartuję, nie żartuję, Kupuję. była gra... Devil May stary, bo ja chciałem kupić ostatnio Devil May Cry na PlayStation 3, ale kosztuje 60 złotych, nie? A ja po świętach to nie mam pieniędzy. Dokładnie, słuchajcie. I CD moim zdaniem tylko dlatego otrzymuje się taką pozycję na rynku, ponieważ oni dobrze to rozplanowali i mają jakąś tam... A czy dobre umowy zawarli. Tak, tak, tak. Z wydawcami, którzy nie No nie, to, to, to, to mnie zaskoczyłeś. To tak, mnie zaskoczyłeś. Tak, Ja mówiąc szczerze, tak jak mówię, no nie śledzę, nie czytałem CD Action, chociaż kalider mnie strasznie namawia. Nie miałem jakoś wolnej chwili, żeby ten, ale, ale na pewno sięgnę po, ten, po to czasopismo, bo CD Action jawi mi się w tej chwili jako wielka niewiadoma pismo, mhm. powiem szczerze, pismo spoza układu. Tego układu Axel Springer Agora, który pismo funkcjonuje jest... i który... Tak zawis nad tą polską branżą trochę. Pismo jest wrażencie. samo w sobie cienkie, szczerze powiem, ale y, oni się utrzymują tylko łącznie z tych gier, no bo y, kto tak z reklam gier, kto tak naprawdę nie sięgnie po pismo interesujący się grami im 15 zł. A ile kosztuje teraz CD Action? 15 zł, tak? I taka jest cena? 15,99 i dostajesz May Cry 4 no pf, słuchaj. Tak, ja też to pamiętam, że kiedyś 19 to teraz na podstaniało. Tak. No nie, no to, to, to jest, muszę powiedzieć, dobra informacja. To, to jest pozytywna informacja. Trzy no. browary, ja myślę, mniej i mamy... i... Tak, dokładnie. Stary, nawet jeden browar, bo w Warszawie są takie ceny, że... Uff. Następnym razem nie biorę kasi. <śmiech> na koniec może w takim razie pogadamy chwilę o awatarze. Nie. Oj, pogadajmy chwilę o Avatarze. Bartek, oglądałeś awatar? Nie oglądałem, ale cię posłuchaj, może pójdę do kida. Słuchaj, no ja oglądałem Avatar, byłem właśnie z Maćkiem i jeszcze z paroma znajomymi, rzeczywiście. Pozdrawiam. I poszliśmy... poszliśmy... Te i poszliśmy przez przypadek i muszę powiedzieć, ale nie oglądaliśmy wersji trójwymiarowej, bo niestety wyłączyli w kinie, powiedzieli, że nie będzie wersji trójwymiarowej i dzięki temu bilety było tańsze. Kurczę, no ale tak się zastanawiam, czy coś straciliście? No właśnie, słuchaj, ja obejrzałem ten film i Bart, Maćkowi się nie podobał, a mm, ja muszę powiedzieć, że nawet mi się podobał. A to nie chodzi, czy mi się to podobał, jest, czy nie. To... to jest głupi film, to jest film dla dzieci, wiesz, taka taka bajeczka, która nie, ten film nie, znaczy on ma jakieś tam ekologiczne, powiedzmy, przesłanie, że ludzie, nie, zobaczcie, niszczycie swoją ziemię, a rasa Navi, która mieszka w galaktyce Sigma Pi Y 0 nie niszczy przyrody, natury, żyją z nią w harmonii, my też musimy z nią żyć w harmonii, znaczy, wiesz, to ekologiczne przesłanie, jak najbardziej wszystko okej. Okay. Te efekty specjalne, wiesz, tam są rzeczywiście na wysokim poziomie. No i takie momenty są, które chwytają trochę mnie za serce. Ale ja jestem nadwrażliwy jednak w, na te tematy. I ogólnie muszę powiedzieć, że... No tam trochę klipałeś, nie będę mu ukrywał. Tak, ale, ale to tak trochę na pokaz, bo tam chciałem zaimponować dziewczynę <grystanie> <A> Maćku, co... <grystanie> no, natomiast... Co ci się w tym filmie nie podobało, Maćku, powiedz? E, fabuła mnie obraża w tym filmie, po prostu. No nie przesadzaj. No stary, no ten film jest głupi, po prostu. E, no powiem ci tak, jest film 2012 i jest nieziemsko głupi, ale w porównaniu z Avatarem to za 2012, no co najmniej Hemingway po prostu odpowiada. Ale ty już to żartujesz, ja byłem na nie, no 2012 nie, nie żartuję, no, po prostu. i słuchaj ten film trwa 3 godziny, a ja już po godzinie miałem dość. No to ja po półtorej godzinie Awatara już chciałem po prostu uciekać, a jak była scena kulminacyjna, gdzie najwięcej się działo, to najbardziej mnie nudziła tak naprawdę. Początek filmu jest ciekawy i tak zapowiada się jak jest taka scena na stacji kosmicznej, a teraz zachowamy się po Hamsku. Mm. Na końcu, na końcu jest wszystko ok? Nie. <laughs> jest... e, nie, na początku jest taka scena, gdzie główny bohater jest na stacji kosmicznej i tak dalej, potem na jakimś tam statku. I to już takie tak jawiło, mówię, o cholera, jednak byłem źle nastawiony. To będzie porządny film, to będzie porządne sens fiction. No, no a jednak. Nie było. No a jednak. Ale słuchajcie, bo to chyba się chwalił, że ten film tworzył 10 lat, nie? No tak. <śmiec> znaczy on z tego co ja pamiętam to, to on tworzył, yy, on myślał o zrobieniu tego filmu, ale wiecie James tam yy, y, y, Alienie o tym. On myślał stary o tym filmie, ale przy Alienie to wiesz, to kiedy to było? Poza tym przy Alienie drugim no z tak, tego co oczywiście. pamiętam. Pierwszy zrobił Ridley Scott zajebisty reżyser. W każdym bądź razie... Nie, poważnie mówię. Znaczy yy, y, y, y, James Cameron jest reżyserem takim komercyjnym. No, On robi takie filmy komercyjne, które działają na... To, te postacie, to wszystko są takie stereotypy, to są tylko tak, takie schematy, że prawda jest jeden bohater, który na początku służy złym ludziom, potem jedni z tych złych okazują się dobrzy, ci drudzy źli są dalej źli, on się jednak reflektuje, zamiast pomagać tym złym robi i tak dalej. Są takie klisze, nie? że jest bad guy, good guy i tak dalej. I, ale to wiesz, no, to jest jakby wpisane w, w tego rodzaju, że tak powiem, gatunek, nie? W, w tego rodzaju filmy i jakby nad tym ja bym się nie... Ja bym nie powiedział, że ten film obraża jakoś tam szczególnie inteligencję. Ja bym tak nie powiedział, jak Maciek mówi, że, że, że on obraża inteligencję, widzę czy coś, bo no, to jest po prostu jakaś tam historia opowiedziana. Nie chcę za dużo zdradzać, ale ona się trzyma kupy generalnie. I on się też dobrze ogląda. W tym sensie, że mm, no, tak ale jak jest mówię... No... Nudny, no stary, no. Nie, nie jest nudny, Oj, jest fajny. Poszedłeś, stary, jest... do ciebie zadzwoniła jakaś laska stary z obsługi kina, poszedłeś sobie na pół godziny. To nie mów, że film jest nudny, no. Nie. No stary, no wyszedł po prostu z sansu, nie było go pół godziny i mówi, że świetny film. I stary, jak wróciłem, to akurat się kończyła scena miłosna. Bo tam są stare momenty, no. No co momenty? No. Między niemieckimi ludźmi. Ale mi się podobał ten film, mimo że oglądałem go prawie cały, obejrzałem bez 30 minut. No, Aż to no dobra panowie, czyli co? Jak, tak jednym słowem na sam koniec, jakbyście podsumowali rok 2009. Udany. Udany. Bo ja wiem, mogło być chyba lepiej. No właśnie, nie poruszyliśmy tej kwestii, że... Ale to już chyba poruszyliśmy tydzień temu. Już nie pamiętam. Moim zdaniem m, bardzo udany, zwłaszcza w kontekście... Pol... Przepraszam, w kontekście polskiej branży. Świetne deala, świetny marketing, świetnie się to wszystko zazębia, świetnie to wszystko funkcjonuje. Ja widzę dużą przyszłość w roku 2010 dla Kroniki Gier. Jako jedynego serwisu niezależnego... <śmiech> No dobra, panowie, no to co no, widzę, że już ta rozmowa się nie klei i Maciek chyba zaczął czatować z jakimiś koleżankami. No, tak proponuję. Dlatego proponuję, żebyśmy w tym momencie zakończyli. Wraz ze mną na tym podcaście był Bartek Broniszewski. Dziękuję. Szewski. Tak. I... no tak, nieładnie, wiesz, niechlujnie wymówiłem. I oczywiście Maciek Szamoski. Kto ja, to ja, Szamoski. <śmiech> Szumuławski! Szumułaski. I szamułaski kolega. Ja się nazywałem i nazywam wciąż jeszcze do końca 2009 roku Juliusz Konczalski. No i właściwie... Tyle, słuchajcie nas za tydzień. A, no i nowy rok. Czego? Życzymy wam w ogóle w nowym roku. No może jeszcze życzenia noworoczne jakieś wypadałoby złożyć Oczywiście poligami, oczywiście Game Cornerowi, oczywiście Fantasmagiery, Branży Gier, no wszystkim, wszystkim, naprawdę nie... boję się tu kogoś pominąć, no. Życzymy naprawdę GameZilli, Gramowi, CD projektowi, cenedze. By, by. no wszystkim, wszystkim Electronic Arts Techlandowi, wszystkim wydawcom, żeby wydawali najlepsze gry, żeby im się wszystko wiodło tak, jak chcą i tak dalej i, i naprawdę bardzo duży, pozytywny przekaz pozytywnej energii w waszym kierunku, Adin. Dwa, a a zapomniałeś trzy, dodać, i... że muszą wyjąć butelkę z wodą, wcześniej przygotowaną, i ręce trzymać. Wiesz, po obu stronach butelki, wiesz, co chodzi? Nie. Pan Nowak, ręce, które lecą. <śla> <śla> Pozytywna energia. No dobra, więc osoba, no i oczywiście czytelniką Kroniki żeby równie udanych podcastów jak te 12 podcastów Kroniki Gier naprawdę, powiem szczerze, jestem pod dużym wrażeniem. A ja tak powiem, że mam nadzieję, że blog Krzysia na no będzie cały czas aktualizowany, bo będę go czytał. Ja tak samo. Zrobimy... Ja myślę, że w takim razie jak już tak czytacie ten blog, to zrobimy taką specjalną sekcję, niezależnie od Electronic Arts i niezależnie od tego, że nie mamy z nimi żadnych układów, to zrobimy taką sekcję, co tam ciekawego na blogu Life'a. I no. zaczynamy od stycznia. Zaczynamy! Oczywiście! <śmiech> Panowie, roboty? <śmiech> yy, mała. <śmiech> no dobra, no to co? No to w takim razie... Yy... Trzymajcie się i cześć!